Witam wszystkich z tej strony KOT, a to jest trzeci odcinek podcastu komiksowy Tea Time. No i no cóż, witam po przerwie. Przerwa trwa dłużej niż się spodziewałem. Trwa tak nie dlatego, że mi się nie chciało nagrywać, chociaż to częściowo też, ale no, nie będę wymieniał wszystkich powodów, dość powiedzieć, że e, mogę nas spokojnie zaliczyć brak internetu, brak sprzętu... Um, Problemy z znalezieniem drugiego prowadzącego, aż w końcu znalazłem sobie sprawę z tego, że go nie potrzebuje. No, więc tyle no. Cieszę się, że jeszcze chcę wam się słuchać. A teraz już łączę się z moim gościem. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Konrad Okoński, znany również jako Koko. Cześć. Konrad zajmuje się robieniem nie wiem, komiksów internetowych jednym z nich jest komiks wióry a oprócz tego wrzuca też krótkie paski o swoim życiu na swoją stronę kokard.net jest tam też link do komiksów wióry robisz coś jeszcze o czym zapomniałem? poza oczywiście podcastem Shwing, o którym może powiemy trochę później no robię komiks forcowy paciorek, który w tym momencie jest zawieszony do momentu kiedy uda mi się skończyć wióry to z takich rzeczy yy, oficjalnych bardziej. <duszel> dobra, to skoro już powiedzieliśmy jakie komiksy robisz, to może zacznijmy od pierwszego pytania, czyli twoja komiksowa historia. Jak coś się stało, że zacząłeś robić komiksy? Jaki był twój pierwszy komiks i jak doszedłeś do tego, co robisz teraz? O oh Jesus. E, no dobra. Teraz jak, jak powiedzieć mam, to, żeby to było w jakikolwiek sposób interesujące. Może. Dawno, dawno temu. temu, kiedy w Lasach Północy byłem szkolony przez starych mistrzów, mm -hmm. e, poproszony zostałem, żeby narysować komiks do gozytki szkolnej, także e, mniej więcej tak to się zaczęło. <grym> e, w, w, no, moimi pierwszymi komiksami były te komiksy z tymi bohaterami z Wiśni, czyli z tymi bohaterami, którzy są też teraz w we wiórach. I pierwszy scenariusz do tych komiksów napisał, o ile się nie mylę, mój znajomy z liceum, który, na którym zresztą bazowana jest postać tego łysego kolesia. No. Także on napisał taki komiks, w którym oni stali i gadali o czymś, ale nie, nie wiem, czy potrafiłbym go znaleźć teraz, żeby sprawdzić, jak, w ogóle był, jak on w ogóle był narysowany. Napisał taki komiks i ja bazowałem główne postacie na mnie i na nim, także w ten sposób te postacie się pojawiły i ten komiks sobie poleciał w gazetce szkolnej. Taki był początek w sumie. Zong. No nie wspominam o tym, że wcześniej rysowałem postacie z Dragon Ball. Przemian. się nie liczy? Czy liczy się? Nie jestem pewien. Um, ja też nie jestem pewien, więc może w dalej po prostu. Znaczy ja co jeszcze chcesz wiedzieć? Zrobnijmy, jaka była reszta pytania. Znaczy to był początek, tak? A co było po środku? Czyli potem? No co było potem? Siedziałem sobie na historii, a historia jak wiadomo jest dosyć nudnym przedmiotem. Przynajmniej dla mnie była, bo cała reszta mojej klasy to się to uwielbiać, nie mam pojęcia dlaczego. I te komiksy tak zaczęły powstawać i powstawać, tak naprawdę powstawały, powstawały naprawdę dużymi ilościami, były po prostu przekazywane po klasie. I jak powstało tego około 50, chyba kiedyś opowiadałem to już o no, historii już kiedyś komuś, ale około 50 tych komiksów powstało. I te wszystkie komiksy poszły od razu do szuflady, one były rysowane na kartkach w kratkę w nagłównianych odcinkach, w, w takich fragmentach pourywanych, także że one były, nie nadawały się do niczego i później przeniosłem się już tak, bardzo, wiesz, najbardziej na porządny papier, zacząłem przykładać się do tego trochę bardziej i wtedy postanowiłem zrobię do sieci. Także te 50 komiksów ciągle mam, mam gdzieś w domu chyba. Nigdy nie było publikowane, na szczęście. A jaki był twój pierwszy komiks sieciowy jeszcze raz? No, pierwszym komiksem siedzowy był Wiśnia, to był ten. tak naprawdę no to samo co Viury tylko dawno dawno temu. Czyli opowiadał o przygodach tych dwóch kolesi, tego Łysego i tego z włosami, czyli Wiśnie i jego kumpla. Do których potem doszły kolejne postacie, kiedy nagle stwierdzałem, że ludzie mi się to co robię i chcę dodać kogoś jeszcze. To nie było zbyt przemyślane, wiesz, to była raczej improwizacja. <śmiech> Czyli najpierw narysowałeś komiks do gazetki o sobie i swoim kumplu. Potem no, to, dalej to, to rysowałeś. Ten kumpel, napisał, ten kumpel napisał ten komiks swoją drogą, więc on napisał pierwszy scenariusz do tego. Aha. Może jak kiedyś zarobię gigantyczne pieniądze, to on przyjdzie i wiesz, jak przyjdzie, jak, do, do, do, jak się nazywa ten gość od Facebooka, Zuckerberg jakoś tak? Zuckerberg, tak. No postawi. i on, on przyjdzie do mnie i powie, że chce mnie podawać, że 100 dolarów za wiesz, udziały, udziały w zyskach. Stworzenie <laughs> postaci głównych. <laughs> Aha. I w ten to sposób doszedłeś do kwarcowego paciorka. No mniej więcej, to znaczy wiesz, bo ten komiks Wiśnia on był rysowany tak zupełnie dla, dla mojego relaksu i dla śmiechów. A potem kiedy stwierdziłem, że chcę się zająć komiksem trochę bardziej poważnie, uznałem, że muszę napisać jakiś komiks, który ma trochę więcej mięsa w środku. Więc zacząłem wymyślać historię kwarcowego paciorka i potem dobierać niego jakąś szatę graficzną i w końcu publikować go na stronie. To było takie moje wielkie przedsięwzięcie które się zgrało dosyć, dosyć fajnie czasowo z tym jak zacząłem przygotowywać się do do egzaminów na Akademii Sztuk Pięknych. Czyli to było w jakiejś drugiej klasie liceum chyba. No i to, to, to, był, to, był, taki, to był taki ambitny skok naprzód. W, w mojej karierze rys rysunkowej. czas. <śmiech> ale tak, to, to był taki, taki ambitny skok, ambitna, ambitna próba. No dobra. Eee, a czy to, że robisz komiksy już ci się przydało jakoś w życiu, czy jeszcze ten etap, w którym no, Nie się zaczniesz zarabiać, ale może cokolwiek na nich zyskasz jest przed tobą? Wiesz co, to jest trudno określić, bo Komiksy tak naprawdę zainspirowały mnie do tego, żeby zacząć się przygotowywać bardziej rzemieślniczo. To znaczy, żeby poznać cały ten, cały ten, całe to rzemiosło rysunkowe, żeby spróbować dostać się na Akademię Sztuk Pięknych. Potem, kiedy już udało mi się tam, tam właśnie dostać, zawsze komiks, te komiksy zawsze były całkowicie od, odrębną rzeczą. Um, od, tych, od, od tego, co robiłem na uczelni, prawda? Także ani na stronie nie pojawiają się żadne właściwie moje rysunki realistyczne, czy studia, czy martwa natura, nic takiego tam nie trafia. To jest bardzo, bardzo oddzielone. Także komiks z, z, tak za bardzo na to nie wpływa, ale jednocześnie przez cały czas rozwijam się w tym kątem rysunkowym ta, także komiksowo obok tego, co robię na uczelni. I obie te rzeczy tak naprawdę wpływają na moją, mój generalną wachlarz umiejętności. Więc jak teraz robię jakiekolwiek zlecenia, czy ilustracyjne, czy animacyjne, czy jakiekolwiek, to wiadomo, że obie te rzeczy tak naprawdę mi się do tego przydają. Także myślę, że myślę, że komis mocno, mocno się przydaje, mimo że nie miałem jeszcze okazji wydać um, niczego za jakąś poważną kasę. Ale allora, wspomniałeś o studiach. Czym ty właśnie właściwie zajmujesz w życiu prywatnym? Studiujesz i, i co? na przykład nie wiem, bywasz w jakimś miejscu, w którym twoje fani mogą Cię spotkać? O, rany, w, w całym Wrocławiu. W, w, w, studia artystyczne są dosyć wymagające czasowo, e, dlatego tak naprawdę jeśli decydujesz się na nie, to właściwie to jest jedna, jedna rzecz, którą robisz, i poza tym e, nie ma tego tak już czasu na nic innego. Zwłaszcza, że ja też chcę rysować właśnie te komiksy do sieci i też jestem dosyć mocno związany ze sportem, także dla mnie tak naprawdę jest szkoła, jest sport i są komiksy i tak naprawdę zbyt wiele czasu więcej nie zostaje na nic innego. Także to są te generalnie rzeczy, które robię. A jeśli jeszcze nie mówiłem, to na Akademii Sztuk Pięknych studiuję na kierunku grafiki. W tym momencie piąty rok i przygotowuję swój dyplom, w którym zamierzam skończyć tę budę. Mm -hmm. A w takim razie, jakie masz plany na przyszłość? No, słyszę, że już końcówka studiów niedługo. I co dalej? Będziesz już robił komiksy profesjonalnie, czy...? A to jest dobre pytanie, bo to się tak naprawdę zmienia co chwilę, tak, bo... Wiemy, jest, wiem już co jestem w stanie robić mniej więcej. Kiedyś planowałem po skończeniu studiów zająć się konceptarnym, zatrudnić się we wrocławskiej firmy Techland na przykład, ale okazało się, że na trzecim roku udało mi się to zrobić już wtedy, także ten kawałek mam już jakby ze sobą i nie wiem tak, czy, czy, czy chcę na pewno do tego wracać. Jeśli mój dyplom animacyjny, który planuję, dobrze pójdzie, to może uda mi się zatrudnić jako animator, może gdzieś za granicą. Także Wciąż nie wiem, to jest taka otwarta książka trochę. No ale wiadomo, że to będzie związane z grafiką na pewno, w jakiś sposób. Mhm. A gdzieś czytałem, że planowałeś wydać swój własny album. Czy będziesz do tego jeszcze wracał? Czy już znasz, że na no dobra, nie udało się, to trudno? Wiesz co, to takie... Wiadomo, że każdy, który korysuje komiksy, tak naprawdę ma parcie na papier, prawda? Mhm. Nawet jeśli twierdzisz, że nie, to tak zawsze w środku gdzieś głęboko siedzi siedzi, że tak. Na początku zacząłem rysować kwarcowy paciorek z myślą, że może pójdzie to kiedyś na papier, ale jak to często bywa w momencie, kiedy ktoś zaczynają dla niego wyglądać jak kupa i dla... tak samo było dla mnie, więc w momencie, gdybym chciał teraz wydać kwarcowy paciorek, to prawdopodobnie chciałbym przerysować połowę stron na nowo. Potem miałem plany, żeby wydać, żeby wydać tą drugą serię kokardową. Ale to się niestety nie udało, bo wysłałem paru wydawnictw i... i te odpowiedzi, no jedną odpowiedź dostałem tak naprawdę <śmiech> i nie, nie, nie poszło to zbyt dobrze. Także nie wiem, co z tym, co z tym będzie. Może kiedyś sam zainwestuję, po prostu wydam to własnym sumptem, a może woleję całkowicie. No i ostatnio planowałem też narysować komiks całkowicie, już pod album wymyślony, napisany na około 60 stron i narysowany tak od razu do wydania, najlepiej za granicą od razu. I dwa takie komiksy są, w, że tak powiem, w robocie. Jeden pisany wspólnie z, Art z Arturem Sadłosem, A drugi pisany przeze mnie i zobaczymy, co z tym będzie. Ale prawdopodobnie niezbyt szybko się to zakończy jako, że muszę najpierw skończyć studia jakoś porządnie i to będzie prawdopodobnie brało priorytet nad wszystkim. No dobra. To, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę moją obowiązkową część podcastu. Pogadajmy może o czymś luźniejszym, na przykład Harry Potter. Jak Ci się podobała nowa część? Ale boskie, musimy o tym rozmawiać. Musimy. <grafię>, próbuję zapomnieć o tym. To może taki, jakieś pozytywy będę wyłuskiwał z tego filmu. I zanim jeszcze, jeszcze będę kontynuował, to muszę Ci powiedzieć i dla tych osób, które może nie wiedzą, że ja jestem straszliwym fanatykiem tej serii. Mhm. Także każdą z części mam przeczytaną po parę razy i przynajmniej raz w roku muszę przesłuchać audiobooki wszystkich, wszystkich, części. Więc dla mnie, wiesz, jest naprawdę ciężko oglądać filmy, które mają własną operację. Ale naprawdę zrębistą rzeczą była ta animacja. Kojarzysz Wiasiun? Nie, yes, moja przygoda z Harry Potter'em filmowym skończyła się na drugiej części. Jak ja mam z tobą rozmawiać tutaj? No I... mów tak, żeby zrozumieli również ludzie, którzy nie oglądali Harry Potter'a od drugiej części. Jest w tej ostatniej części taki moment, kiedy jest opowiadana historia. Historia Trzech Braci. I ta historia jest zrealizowana w formie takiej animacji 3D, ale bardzo takiej oszczędnej, graficznej, jakby namalowanej tuszem na, na, na jakimś papirusie. Same ciemne kształty i sylwetki. I ta animacja jest chyba najmocniejszym punktem całego filmu. Ta animacja i jedna scena. Ale z drugiej strony wiem też, że wielu osobom się ten film podobał i byłem wyzywany przez parę osób, że, że, że jestem za, za ostry, więc nie wiem. Może warto jednak zobaczyć go w kinie? Cholera wie. No dobra, ale co w nim było jak reaktor, Greaktorka, zmienili historię? Tak, reaktorka. Przede wszystkim powiem ci coś, co jest, co, co było typowe też dla, dla takiego filmu Max Payne, który uważam za najgorszy film świata dostajesz, w, tak, w przypadku McPlane'a, twórcy dostali właściwie gotową historię, którą wystarczyło tylko nakręcić, żeby była zajebista i bardzo podobnie z Harrym Potterem, bo ta książka naprawdę jest fajnie napisana, te dialogi są sprytne, te postacie działają, jest między nimi chemia i w momencie, kiedy ktoś bierze tą, tą powieść i przerabia dialogi, skracając je i wymyśla swoje własne dialogi, to, to najczęściej po prostu brzmi dużo gorzej niż oryginał, a ja jako, że oryginał znam dobrze, to mnie to boli. Jeśli ktoś nie zna oryginału dobrze, prawdopodobnie nie będzie go tak to, to kłóci, mnie. mnie. Ja mam z tym problem po prostu. Kumasz. Tak, tak, Kumasz. O co ja tu jeszcze zapytać? Zrzuciłem magnes na ziemię. Chyba nie można urzucać magnesów na ziemię, nie? One wtedy tracą swoją moc. Bardzo możliwe, ale nie mam pojęcia, tak naprawdę. Są takie magiczne magnesy, jak urzucisz je w powietrze one wydają fajny dźwięk. Wow. Słyszałeś to? Tak, tak. Bardzo fajny dźwięk. Jest ekstra. Większość komiksów, z tego co widzę, robisz albo sam, albo z jakimiś ludźmi mało znanymi internetowni, a... Nie myślałeś o tym z że jest kimś współpracować? Albo czy ktoś kiedyś nie złożył takiej um, propozycji? Choćby w internecie, bo nie kojarzę na papierze? E, tak, ale ja mam ten problem, że mi się ciężko współpracuje z kimś, zwłaszcza jeśli chodzi o rysowanie do czyjegoś scenariusza. Miałem taką przygodę ze spelkasterem. którego pewnie kojarzysz to megdziela. Tak, tak. Który napisał dla mnie scenariusz do jednego z kolektywów do siódmego bodajże? do któregoś z nich i ta historia nie została przyjęta, generalnie on, on, on napisał bardzo, bardzo ciężką, ciężką historię, taką moc, mocną i, i niezbyt wesołą. Ja narysowałem to dosyć realistycznie i generalnie nie zostało to przyjęte, bo to było ciężkie do zrozumienia. Ja nie byłem w stanie narysować tych rzeczy, które on napisał, tak żeby były zrozumiałe i sama historia się też nie była zbyt śmieszna, więc się nie broniła tym. No, opublikujemy ją pewnie w internecie jakoś wkrótce, to ma chyba 6 czy 7 czy 8 stron. Mm, I co jeszcze? I... Mam więc ten problem, że ciężko mi się rysuje do tego scenariusza, jeśli nie mam w nim jakiegoś swojego... Nie mam, nie mam jakiegoś swojego udziału w pisaniu, ponieważ wtedy nie jestem w stanie wstalić do, do, te, do tego scenariusza rzeczy, które mnie kręcą w trakcie rysowania potem. Mam po prostu rzeczy, które lubię rysować, klimaty, w których czuję się dobrze. E Zawsze pisałem swoje scenariusze i dlatego mam, mam taki problem z rysowaniem kogoś. Prawdopodobnie gdybym spotkał osobę, z którą się świetnie dogadywał, to byłbym w stanie e, te scenariusze e, rysować dość dobrze. Ale no to zobaczymy. Może jak się stanie kiedyś, może nie. Jestem zainteresowany. Ten, ten komiks, o którym mówiłem, że chciałbym narysować album właśnie pisany z, z Arturem, e, e, z torturem. Mhm to ten, ten, ten album piszemy wspólnie i to ta historia wychodzi nam naprawdę fajna. Także zobaczymy, może to właśnie będzie taki, taka współpraca. Propozycje oczywiście rysowania pod cudzy scenariusz dostawałem od osób, które twierdziły, że podeślą mi coś fajnego, ale te rzeczy najczęściej po prostu mi za bardzo nie podchodziły. Ale to były tak ciekawe ciekawe, do kolektywu, czy bardziej e, no, do sieci? Różnie, różnie. Do kolektywów w sumie nie jestem pewien, czy dostawiam dużo jakichś rzeczy. Dobra. No w ostatnim kolektywie komiks, który narysowałeś, wybaczalnie nie pamiętam tytułu. Ja też nie. Aha, okej. Okay. Jeszcze ja. jeden czy coś takiego. Ja tytuły zostawiam. Ja nie lubię tytułów w komiksach, dlatego ja zostawiam je zupełnie na koniec i zwykle wychodzą mi tragiczne. Dobra. Że, że, że przypomnę ci przypadkowe włóczyki to wracuje ziemię. A to nie było tak specjalnie i zabawnie? Było, tylko ale to dlatego, że nie byłem w stanie wymyślić nic, co miało sens. Tak, stwierdziłem, że pójdę w absurd, bo to pasuje do komiksu. Aha. No dobra. Tak czy inaczej, nie chodziło mi o tytuł, chodziło mi o styl, jakim ty narysowałeś, ponieważ, no nie oszukujmy się, są on dość różne od mangi, którą nam serwujesz na co dzień w, no, w wiorach i w poprzednich komiksach z tymi bohaterami. Mhm. To był jednorazowy eksperyment, czy dalej będziesz eksperymentował ze stylem, albo w ogóle zmienisz go tak po prostu kiedyś? Znaczy, to znaczy, wiesz, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ja jestem w stanie rysować tylko w jednym stylu. Akurat komiksy te kokwartowe czy kwarcowe pasciole rysuję w taki sposób, jak rysuję taki trochę mangowy, bo lubię taki styl i, dla, i chcę tak rysować, dlatego. Um, tak to robię, ale jestem w stanie robić naprawdę różne rzeczy, także realistyczne, dlatego um, czasem po prostu robię coś innego. Tam, tamten komiks był tak narysowany, dlatego, że nie miałem dużo czasu, chciałem zrobić to szybko i swobodnie, więc po prostu zacząłem malować go na komputerze plamami czarnymi, białymi i wyszedł tak, jak wyszedł, został bardzo fajnie przyjęty, na szczęście. I tym stylem na przykład rysuję też ostatnio stripy na główną stronę kokwartu. Takim właśnie szybkim plamowym, czarno-białym stylem. Aha. Dobra, no. Nie będę ci już dużej przeszkadzał. Masz szkołę, musisz się uczyć i rysować. A robię animacje na konkurs. No więc tym bardziej. Dzięki Wielkie za wywiad i do usłyszenia. Nie ma sprawy i powodzenia i do zobaczenia.